So, before we begin, let's pray and ask God to uh, go before us. Poprośmy Pana Boga, aby szedł przed nami. Heavenly Father, we are grateful for the ability to uh, meet together. Panie to... Ojcze Niebiański, dziękujemy za tę możliwość spotkania się razem. And to open your word. I otwierać twoje słowo. We pray that you'll give us ears to hear. Prosimy, daj nam uszy do słuchania. Serca, które rozumieją twój głos. I życie poddane w służbie tobie. Dziękujemy za twoje słowo. Us, uh, że nie zostawiłeś nas w ciemności. light. Dałeś nam światło. And we pray that you will encourage us as we, uh, learn more about your power. Modlimy się, byś zachęcił nas, gdy tego wieczora będziemy rozważali Twoją moc. We are Jesteśmy wdzięczni. We thank you in Jesus name. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Tego wieczoru zajmiemy się dwoma kwestiami. Po pierwsze, będziemy mówili o atrybucie Bożej mocy, And in the second hour, a w czasie tej drugiej sesji, byczłoby short, która będzie krótka, we're going to talk about a, a ministry that uh, we had at our church in Arizona. Opowiem wam o pewnej służbie, która ma miejsce w naszym zboże warizonie. Which was a, a mandate from the Apostle Paul to young Pastor Timothy. Służbę związaną z tym, do czego apostoł Paweł powołał Tymoteusza. Rozpocznijmy od przyjrzenia się Bożej mocy. Zeszłego wieczoru Hall mówił nam o tych różnych atrybutach Boga. I niedobrą rzeczą jest, jeśli staramy się je uszeregować w takiej kolejności ważności, pierwszy na pierwszym miejscu, drugi, trzeci i tak Gdyż Bóg ma w sobie wszystkie te atrybuty. Pierwszy rok, który spędziłem w seminarium, And you know, first year seminary students know everything. A wiecie, że studenci pierwszego roku seminarium wszystko wiedzą, Foolish. Foolish. co jest głupotą. W czasie wykładów na temat teologii studenci dyskutowali ze sobą. Na temat tego, który z Bożych atrybutów jest najważniejszy? Jego miłość or his czy Jego świętość? I połowa studentów mówiła, no Jego miłość jest najważniejsza. God loved the whole world. Bóg kocha cały świat. God is all about love. Bóg to właściwie sama miłość. The other half of the class Oh, no, no, no. Ale druga część studentów mówi, nie, nie, nie. God's holiness is much greater. Boża świętość jest dużo większa. And they would like in the Bible. I cytowali takie fragmenty, które są wyjątkowe w Biblii. Czy to że God jest love, love, love? Nigdzie w Biblii, na przykład, nie jest napisane, że Bóg jest miłością, miłością, miłością. Ale holy, holy, holy. jest napisane, że Bóg jest święty, święty, święty. Room, I profesor, wykładowca, przysłuchiwał się tej dyskusji między studentami. I stanął z założonymi rękami z tyłu, listening. przysłuchując się. And... Recognized, we after a while, after he taught, I gdy on już zaczął mówić, my zdaliśmy sobie sprawę, how wrong we were. w jakim błędzie byliśmy. Gregory of Nazian, Nazianzus, who was a bishop and a theologian. z Naziaranzas z Nazjanzu, Dziękuję. Nazianzu. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i teolog. He made this statement. Powiedział coś takiego: Trudno jest wyobrazić sobie Boga, But to divine, divine him in words, którego można by zdefiniować ludzkimi słowami. Is an impossibility. To jest niemożliwe. He, to describe God with our opisać Boga w naszych ograniczeniach. To zawsze chybia celu, nigdy go dokładnie nie opiszemy naszymi słowami. Wszelkie próby zdefiniowania Boga Kończą się fiaskiem is Ponieważ Bóg jest niepojęty While he has revealed himself to us, Chociaż objawił się nam in two ways. Na dwa różne sposoby One, Po pierwsze creation. Przez stworzenie the heavens are telling of the glory of God. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga a po drugie, Bóg objawił się nam przez swoje słowo. Ale chociaż w ten sposób objawił się nam, my nie jesteśmy w stanie tego w pełni pojąć. Him or his ways. Zarówno Jego samego, jak i Jego dróg, Jego działania. Jest kilka rzeczy, które wpływają na to, że nasze poznanie Boga, zrozumienie Boga nie jest pełne. One is our sinfulness. Po pierwsze, nasza grzeszność. Jesteśmy ograniczeni z powodu naszego grzechu. Po drugie, jesteśmy ograniczonymi stworzeniami, a On jest nieogarnięty, nieograniczony. I On jest bezgranicznie wielki. Even though we spend time in Bible study and fellowship with God every day. Mimo, iż każdego dnia spędzamy czas studiując Biblię i mając społeczność z naszym Bogiem, wciąż jest jeszcze wiele, wiele do nauczenia się o Nim. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co nam dał. Uznajemy, że nie ma niczego, o czym Bóg by nie wiedział. To jest Jego wszechwiedza. And there is no place God does not exist. I nie ma takiego miejsca, w którym by nie było Boga. That is his to jest Jego wszechobecność. But in to those, there is that God do. Ale ponadto nie ma niczego, Czego Bóg nie mógłby uczynić. That is his omni power, omnipotent power. I to jest jego wszechmoc. Omni means all. In Polish it's omni. not that easy. Not that easy. No. W Polsce w naszym języku mamy to słowo wszech. Okay, I'll try. Potent means power. I mamy moc, tak? Czyli wszechmoc. God is all powerful. Bóg jest wszechmocny, czyli może wszystko. But his more than just raw power. Ale Jego wszechmoc obejmuje coś więcej niż tylko samą moc. Boża wszechmoc exercise of moc. Zawiera w sobie również Jego decyzję działania, to use his unlimited power, aby użyć swojej nieograniczonej mocy to reflect his divine glory, w taki sposób, by Ona objawiała Jego boską chwałę and to accomplish his sovereign will. i zrealizować jego suwerenną wolę. I tak jak wszystkie inne Boże atrybuty, jego wszechmoc też ma określony cel. Bóg nie robi jakiejś rzeczy, aby robić na kimś wrażenie. Dwa reasons he uses his power. Są dwa powody, dla których Bóg objawia swoją moc. One, to magnify his glory. Po pierwsze, aby uwielbić swoją własną chwałę. And secondly, to accomplish his perfect will. A po drugie, aby zrealizować Jego doskonałą wolę. Nie on nie chodzi po prostu i stara się na wszystkich zrobić wrażenie. Wszelka moc, jaka jest w całym wszechświecie w porównaniu z Bożą mocą jest zupełnie bez znaczenia. So tonight I want us to see things that will help us understand our great God. I dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrżeli się tym właśnie rzeczom, które pomagają nam zrozumieć wielkość naszego wielkiego Boga. And his power. I jego wielkomoc. The word omnipotent, the, the definition that uh, we have uh, come up with for these attributes or this attribute Spróbuję przedstawić definicję tego słowa wszechmoc. Is that God inherently possesses and exercises all power. Bóg sam w sobie posiada i objawia wszelką moc: Ability and strength. Zarówno mówimy tutaj o jego możliwościach, jak i jego sile. in Genesis uh, 17.1 oh well, no, that's not, that's not the one, time okay. out to nie ten fragment jakiś inny not 17.1 let's go to Exodus 6.3 druga księga Mojżeszowa It happens sometimes when you go szósty to rozdział i wiersz trzeci Mhm. Mm Yeah, and in 6 in of Exodus in verse 3, Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty." Czytamy tutaj, że Bóg objawił się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg wszechmocny. But "By my name, Lord, I did not make myself known to them." Ale nie objawił im się pod swoim imieniem Jahwe. When he says and appeared to Abraham, Isaac and Jacob as God almighty. Kiedy czytamy, że objawił się Abrahamowi, Izakowi Jakubowi jako Bóg wszechmocny, the, the word for that that describes God in that phrase is El Shaddai. To hebrajskie wyrażenie tutaj zastosowane to El Shaddai. Almighty. Bóg wszechmocny. In Jeremiah 32:27. W księdze Jeremiasza, czterdzieści dwa, trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem. Czytamy, że Bóg mówi, Moment, I'll just find the, the reference, just a moment. OK, OK. Trzydzieści dwa, dwadzieścia Tutaj Bóg mówi, Oto ja. Jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Bóg zadaje pytanie: Czy jest coś niemożliwego dla mnie? That same question is asked by him in Genesis 18, To samo pytanie Bóg zadaje w Księdze Rodzaju 18:14. Is anything too difficult for the Lord? Czy jest coś zbyt trudnego dla naszego Pana? I pytanie, które się pojawia, jest takie, czy są jakieś ograniczenia Bożej Wszechmocy? Tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, Bóg... Nie może uczynić niczego, co byłoby wbrew jego własnej naturze. Na przykład w liście do Hebrajczyków 6, 18 czytamy, że niemożliwe jest, by Bóg kłamał. You know, to jest that statement, że nie ma the capacity, the ability to lie. To jest niezwykłe stwierdzenie, że Bóg nie ma nawet takiej możliwości, by kłamać. Because he cannot act against his own nature. Gdyż to byłoby przeciwne Jego własnej naturze. Jednym z opisowych obrazów Boga jest to, że Bóg jest Prawdą jest Bogiem prawdy. And in our nature, sinful nature, a w naszej grzesznej naturze, we do have the capacity to lie. Jest możliwość kłamania. Isn't it true that there are times in our lives that we have said things about ourselves that weren't completely true to make ourselves look better in front of other people? Czyż nie jest tak, że zdarzyło nam się Powiedzieć o sobie rzeczy, które nie były do końca prawdziwe, dlatego że chcieliśmy zrobić dobre wrażenie na ludziach wokół nas. Skłamaliśmy. Mówimy rzeczy, które mają sprawić na innych wrażenie, że jesteśmy lepsi niż naprawdę jesteśmy. John ale na szczęście jest in wajl W pierwszym liście Jana and he says if we confess our sin 1.9 czytamy że jeśli wyznajemy nasze grzechy he god is faithful and just to forgive us our sin on, Bóg, jest wierny i sprawiedliwy by wybaczyć nam nasze grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. To słowo wyznać, wyznać grzech, to wyznać jest złożone z dwóch greckich słów homo, homo to tak samo, legao i legao, to speak. powiedzieć. So when we confess our sin gdy my wyznajemy nasz grzech Bogu, mówimy to samo na temat naszego grzechu, co Bóg już stwierdził na ten temat. For instance, if I had lied, na przykład, jeśli skłamałem I, to that sin, i chcę wyznać ten grzech, God, mogę powiedzieć do Boga, God, proszę, forgive moją sinfulness. Boże, wybacz moją grzeszność. look better. W tym kłamstwie, w którym starałem się, żebym lepiej wyglądał w oczach innych. You are Ty jesteś prawdą and I want to reflect who you are. I chcę odzwierciedlać to kim ty jesteś. In my life I want to show people what you are like. W moim życiu chcę, żeby ludzie widzieli, jakim Bogiem jesteś. Ale, ale przez mój grzech, gdy kłamałem, dałem bardzo złe świadectwo o tym, jaki Bóg jest. A więc niemożliwością jest dla Boga Kłamać. Będąc Bogiem Wszechmogącym, może robić wszystko. I to wcale nie oznacza, że On traci Wszechmoc, gdy Biblia mówi, że pewnych rzeczy Bóg nie może zrobić. Kiedy czytamy, że On nie może kłamać, to nie oznacza, że On nie jest Wszechmogący, jak naprawdę jest. To nie oznacza, że On nie ma mocy, by skłamać. Ale On decyduje się nie kłamać, gdyż to jest zgodne z Jego moralną doskonałością. W psalmie 115 i 3 wierszu czytamy, że Bóg może robić wszystko, co nie jest w konflikcie z Jego własną świętą naturą. I think I will read that. Psalm 115, Myślę, że jednak to 3. przeczytamy. Psalm 115, i wiersz trzeci. It says, but our God is in the heavens and He does whatever He pleases. He has the power to do anything He wants. Czytamy tutaj: Nasz Bóg jest w niebie i czyni wszystko, co tylko zechce. And we all know that nowhere does God's power show itself more magnificently than in creation. I wiemy, że nigdzie indziej Boża moc nie objawiła się w tak niezwykły sposób, jak w jego akcie stworzenia. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, wiersz trzeci, szósty, dziewiąty. On po prostu mówi: Niech się stanie. And it was. I tak się stało. Many Wielu ludzi, którzy wiedzą, że jestem chrześcijaninem, pytają why? mnie, dlaczego wierzysz temu, co jest napisane w Biblii? Why do you that there is a God? Dlaczego wierzysz, że jest Bóg? And I usually answer by saying, because I believe the first five words of the Bible. Ja zazwyczaj odpowiadam, ponieważ wierzę w pierwszych pięć słów, które są zapisane w Biblii. In the beginning, Na początku God Bóg stworzył. I wszystko, co dalej jest napisane w Biblii, jest dla mnie bardzo łatwe by w to wierzyć. By the word of the Lord the heavens were made. Przez słowo Pana niebiosa zostały uczynione. Gwiazdy na niebie przez tchnienie Jego ust. Psalm 33 i wiersz 6. I widzimy również Bożą Moc, która utrzymuje całe stworzenie w istnieniu would Gdyby nie codzienne Boże zaopatrzenie, całego stworzenia, jedzenie, ubiór wszelkie warunki do istnienia Stworzenie zostałoby całkowicie unicestwione bez ciągłej Bożej troski i opieki. Psalm 36 wiersz 6 mówi nam, że Bóg zachowuje przy życiu zarówno ludzi, jak i zwierzęta. In Job 38. W Księdze Hioba, w 38 rozdziale, od 8 do 11 wiersza. Czytamy, że morza, które pokrywają większą część ziemi i wobec których my jesteśmy bezsilni, one by nas pochłonęły, gdyby Bóg nie ustalił ich granic. My nie mamy władzy nad morzami. Nie wiem, czy ostatnio widzieliście w wiadomościach, co wydarzyło się w Wenecji. Miasto, które jest położone, zbudowane na wodzie, była tam okropna burza, poziom morza się podniósł i zalał większą część miasta. Ludzie nie mają siły, by powstrzymać morze. Apostoł Paweł mówi nam, że Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co Go prosimy lub o czym myślimy. To jest w liście do Efezjan 3,20. I widzimy, że Bóg nazywany jest w Biblii Bogiem Wszechmogącym. 6,18 Drugi list do Koryntian 6, wiersz 6 i przepraszam, rozdział 6 i wiersz 18, drugi Koryntian 6, 18. I, he says, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord almighty. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi pan wszechmogący. And this, term in this i ten wiersz ten ter ten termin wszechmogący z tego fragmentu is a term that suggests the possession of all power and all authority mówi o tym że bóg posiada wszelką moc i wszelką władzę you remember the passage in uh, luke chapter 1 when the angel gabriel comes to mary Pamiętacie fragment z ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału, gdy anioł Gabriel przychodzi do Marii. I mówi do niej, że będzie miała dziecko. A ona pyta Gabriela, jakże to się miałoby stać? I w Luke 1.37 i w Ewangelii Łukasza 1,37 Gabriel odpowiada Marii. I mówi do niej: U Boga nie ma nic niemożliwego. Jezus ponownie mówi to samo w Ewangelii Mateusza. With God or Matthew 19:26. With God all things are possible. Wszystko jest możliwe u Boga. We also recognize too that God's power is unlimited. Uznajemy, że Boża moc jest nieograniczona. God's power knows no limits. Jego moc nie zna granic. Because he is infinite. Ponieważ On sam jest nieskończony, He is infinitely powerful. jest nieskończenie potężny, mocny. And since his being is unlimited, I jako, że Jego istota jest nieograniczona, so is his power. tak też i Jego moc. Isaiah chapter Izajasza, rozdział 40, Verse 28.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 Psalm 62:11 Psalm 62 wiersz 11 David Dawid ogłasza, że moc należy do Boga. A inny psalmista mówi, że nasz Pan jest wielki i pełen mocy. Psalm 147, wiersz 5, tu podglądam. Już mówiliśmy o Jego stwórczej mocy. Wszystkie rzeczy, które zostały uczynione, zostały uczynione mocą Boga. Bóg jest w stanie uczynić ten wielki wszechświat, ponieważ On nie jest niczym ograniczony. Czyż nie jest tak, że uczynił wiele rzeczy, których my jeszcze nawet nie odkryliśmy? W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale I, I love this passage, bardzo as it, lubię ten fragment, as it describes the, two attributes of God. ponieważ on opisuje dwa atrybuty Boga. In verse 20, w wierszu dwudziestym mówi, że przez świata, Tutaj w wierszu 20 czytamy, że Jego niewidzialna istota może być oglądana od stworzenia świata. I tutaj są dwa atrybuty wymienione. What are those two invisible attributes? Jakie są te dwa niewidzialne atrybuty Boga tutaj objawione? Jego wiekuista moc and his divine nature. i Jego bóstwo, Jego boska natura. Gdybyś Ty był Bogiem i chciałbyś zakomunikować swoją potęgę, jak Wielki Wszechświat byś stworzył. Myślę, że dosyć duży byśmy się starali uczynić. I sugeruję, że są tam gdzieś pewne rzeczy, które nie widzieliśmy we wszechświecie, których my jeszcze nie widzieliśmy. Now, as we progress in technology, gdy rozwijamy się technologicznie i naukowcy projektują lepsze satelity i większe teleskopy. Jesteśmy w stanie Zaglądać w coraz głębsze i głębsze zakątki wszechświata. Ale myślę, że nikt tak naprawdę nie wie, jak daleko ten wszechświat sięga. Jego wiekuista moc. I jego kolejny atrybut to. Boska natura. So not only is he is is God big and powerful. Bóg nie tylko jest wielki i potężny, but he has a divine nature. Ale jest boskiej natury. And I believe what this passage is talking about here is his creative nature. I ja rozumiem, że w tym fragmentie mowa jest o jego Stwórczej naturze. I mean, as big as the universe is, jakkolwiek ogromny jest ten wszechświat, God has given us beauty Bóg obdarował nas pięknem in his creation. w swoim stworzeniu. Given us the ability to hear, dał nam możliwość słyszenia, to taste, smakowania, to, to smell powonienia, to see. oglądania. I mean, if you study very uh, carefully just the the eye. Jeśli przyjrzymy się budowie oka and the colors that we get to enjoy. Temu w jaki sposób my możemy obserwować różne kolory. The sounds with our ears that we get to enjoy by listening. Jakie dźwięki jesteśmy w stanie rozróżniać naszym słuchem? You know, Psalm, 19 is a great as well. Psalm 119 jest niezwykłym psalmem, który opisuje nie tylko wielkość Bożej mocy, ale również wspaniałość Jego boskiej natury. W tym psalmie 119 czytamy, że niebiosa opowiadają chwałę Boga. Przepraszam, psalm 19, nie 119. Przez to piękno natury możemy widzieć ogrom mocy Boga stworzenia. Czytamy, że rozpiętość niebios ogłasza dzieło Bożych rąk. Day to day pours and night to night Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Kiedy my obserwujemy dzień i noc i to, co się dzieje w ciągu dnia i w ciągu nocy, słońce wstaje każdego dnia i obserwujemy, jak przemieszcza się po niebie. A gdy obserwujemy kwiat, As the sun hits that flower it opens up. Promienie słoneczne padają na ten kwiat i on się otwiera. And doesn't that flower follow that sun? I czyż ten kwiat również nie podąża za tym słońcem? As it turns and then the sun goes down, I gdy słońce w końcu zachodzi, kwiat się zamyka. Day to day pours forth speech. Dzień dniowi przekazuje wiadomości And night night i noc nocy podaje wiadomość. No speech, nor are there words. Nie jest to mowa i nie są to słowa. Voice is nie słychać ich głosu. So we have a lot to learn just by Możemy wiele się nauczyć, obserwując stworzenie. Wszystko co istnieje, wszystko co zostało stworzone, zostało uczynione mocą Boga. I tak jak już powiedzieliśmy, Bóg nie jest niczym ograniczony. A my jesteśmy ograniczonymi stworzeniami. When we read things in gdy więc czytamy Pismo Święte about an infinite God mówiące o nieskończonym Bogu, and we try to put infinite knowledge, infinite information about or, uh, yeah, infinite information about God into a finite brain i próbujemy te wszystkie niezwykłe wiadomości o nieskończonym Bogu, Zrozumieć w naszym ograniczonym umyśle, czyż nie będzie tak, że pewne rzeczy po prostu wypłyną, gdzieś tam uciekną bokami? Ponieważ nasz ograniczony umysł nie jest w stanie ogarnąć nieskończonej wiedzy. Kolejną niezwykle ciekawą rzeczą dotyczącą mocy Boga objawioną w stworzeniu nie jest tylko w co może zrobić, jest fakt, iż On jest nie tylko ograniczony w tym, co może uczynić, in how he does it. ale jest też nieograniczony w tym, w jaki sposób to czyni. Ex Biblia mówi, że Bóg jest tak potężny, że jest w stanie uczynić rzeczy z niczego, ex nihilo. And that means out of nothing. To właśnie to oznacza zupełnie z niczego. On nie potrzebuje jakichś surowców, żeby z nich coś stworzyć. Żaden z nas nigdy. Żaden z nas nigdy nie widział niczego, co powstało, z niczego. Jeśli my coś chcemy zbudować, potrzebujemy surowców, na, z których będziemy korzystać. Ewolucjoniści twierdzą, że wszystko powstało z niczego. A jednak Biblia mówi nam, że to Bóg powołuje do istnienia to, czego nie było. Romans 4:17. Romans 4:17. As it is written, a father of many nations have I made you in the sight of him who believed, even God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. 4:17 Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, Powołuje do bytu. To jest niezwykła moc, kiedy możesz powołać coś do istnienia, wypowiadając jedynie słowa. That is real power. To jest prawdziwa moc. I widzimy też, że jego moc jest effortless dla niego. I widzimy też, że Bóg posługuje się tą mocą bez wysiłku. On, on nie musi się strasznie wysilać, żeby dokonać dzieł stworzenia. Czy też zachowywać przy istnieniu swoje stworzenie. He doesn't strain, he doesn't on nie wysila się, nie wzdycha i nie męczy się. Nie poci się. Dla Niego nic nie jest trudne. Jak czytaliśmy w Księdze Izajasza, On się nie męczy, gdy God's, czyni swoje dzieła. power is self Boża moc niejako jest samogenerująca się. I Bóg nie potrzebuje niczego z zewnątrz, co by uzupełniło jego zasoby mocy. Ponownie odwołując się do psalmu trzecie, 33 i wiersz szósty. Czytamy, że tam Bóg tylko wypowiedział Słowa i powstały niebiosa. On in, wypowiedział Słowa and it was done. i wykonało się. Wielu ludzi mówi, uwierzę w Boga, jeśli pokaże mi swoją moc. Ale jak widzieliśmy w chapter 1, ale jak już widzieliśmy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, Bóg już to uczynił. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu przez Jego stworzenie, już zostało ludziom objawione. Dowody mocy Boga otaczają nas. He did it on his own. On to wszystko sam uczynił. Out of nothing. Z niczego. Effortlessly. Bez wysiłku. Without exerting himself. Bez męczenia się. He spoke it, wypowiedział słowa, and it was I stało się. God asked Job a very interesting question in Job 38. Bóg zadaje Hiobowi ciekawe pytanie w 38 rozdziale. Bóg mówi, a gdzie ty byłeś, kiedy ja kładłem podwaliny ziemi? Innymi słowy, Bóg mówi, ja nie potrzebowałem żadnej pomocy, by dokonać tego, co uczyniłem. Proverbs has some great passages of scripture that talk about his control over all things and and his providence. Również Księga Przypowieści zawiera zawiera wiele wierszy, które mówią o Bożej mocy ponad wszystkim i trosce o wszystko. God alone has an absolutely free will which cannot be thwarted by any force outside of himself. Bóg jedynie posiada Moc, której nic poza nim nie może się przeciwstawić. On jest garncarzem, a my jesteśmy gliną w jego rękach. On ma moc, kontrol, pełną kontrolę nad swoim stworzeniem. W Proverbs 21, verse 1 w Księdze Przypowieści 21 i pierwszy wiersz The że serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód on kieruje je dokąd chce. And as much as we might think that oh he's talking about moving a river or changing water i jeśli myślimy, że chodzi tutaj o kierowanie rzeki i zmianę kierunku biegu rzeki, to mowa jest tutaj o Jego mocy nad ludzkim sercem, aby je zmieniać. To jest to, co pomogło mi wierzyć. Gdy Bóg pociągnął mnie, miałem 17 lat. Miałem since I od kiedy the w a od trzeciej klasy szkoły podstawowej już chodziłem do zboru. Gdybyście zapytali mnie wtedy, czy wierzę, że Bóg istnieje, powiedziałbym tak: Gdybyście zapytali mnie, czy wierzę, że Jezus jest Bożym synem, powiedziałbym tak: Czy wierzę, że czy Jezus na Gdybyście zapytali mnie, czy wierzę, że Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, I yes. powiedziałbym tak. Ale w tym zborze, do którego chodziłem, chociaż słyszeliśmy tam historię z Biblii, it was pretty much all just stories to me. tak naprawdę to wszystko to były dla mnie tylko historie. Chciałem wierzyć, że jest Bóg. Chciałem wierzyć, że On stworzył nas. Nie że tylko po prostu pojawiliśmy się i zaistnieliśmy, ale że zostaliśmy przez Niego stworzeni. So, when I was seventeen, I had some friend, a friend of mine asked me to come and play basketball for his high school church team. I gdy miałem 17 lat, mój kolega, który grał w takim zborowym zespole koszykówki, zaprosił mnie, żebym z nim zagrał. A ja lubiłem grać w koszykówkę, więc powiedziałem, okej. went i grałem w koszykówkę z tych new kids nowych school, z szkoły. I knew z nich. I poszedłem i grałem w koszykówkę z tymi nowymi kolegami, których niektórych z nich znałem ze szkoły. After the game we went out and had pizza. I po meczu poszliśmy razem na pizzę. I gdy jedliśmy razem pizzę, niektórzy z nich zaprosili mnie do swojego zboru, żebym przyszedł tam kolejnego ranka. My thought, first thought was, Moja pierwsza myśl była taka, no przecież ja chodzę do kościoła. Po co? Ale nic nie powiedziałem. Ale powiem wam, że zobaczyłem coś innego w tych młodych ludziach, z którymi spędziłem ten czas. The way they to one another. Sposób, w jaki do siebie się zwracali, The way they one jak siebie wzajemnie traktowali, was było coś innego w tym. I było to coś, co ja chciałem. To mi się podobało. Więc poszedłem z nimi następnego dnia do ich zboru. I gdy pastor tego zboru zaczął mówić o tym, kim jest Jezus Chrystus, i kiedy mówił o tym, że on chce przebaczyć moje grzechy, że on chce mieć ze mną relację, Jezus chce mieć relację ze mną. to wszystko, co już wcześniej wiedziałem, had now travelled to my Przemieściło się do mojego serca. To już nie była tylko wiedza. To wiedziałem. A chciałem więcej. I to zmieniło moje życie. Pamiętam, jak wróciłem do domu tego, tego dnia. I in w naszym room. Stałem w głównym pokoju. Moja mama siedziała na kanapie. I powiedziałem do niej: Nie wiem, co się dzisiaj wydarzyło. Ale coś się zmieniło. Coś się zmieniło. nie umiałem tego wtedy wyjaśnić. Dzisiaj już potrafię. To, co się wydarzyło, to to, że ta wiedza, którą miałem w głowie, spłynęła do mojego serca. To tak, jakby Bóg chwycił mnie za fraki i pociągnął mnie do siebie. I to, co było w tym miłe, to to, że chciałem z Nim iść. Mówiąc o Bożej mocy, mówimy o tym, że Bóg może uczynić wszystko, co tylko chce. He speaks the universe On powołuje do istnienia Wszechświat, wypowiadając słowo. I na zakończenie, the one thing that I would share. Chcę podkreślić, że Boża moc jest osobową mocą. I dla mnie osobiście to jest najlepsza część tego wszystkiego. Ci, którzy naprawdę mogą oglądać Bożą moc, to Jego ludzie in Ephesians 3, 19 and 20. And to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God, now to him who is able to do exceedingly, abundantly beyond all that we ask or think, According to the power that works within us. I mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej Uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała. For God's people, dla, His power works within us. dla Bożego ludu ta Boża moc objawia się w ich życiu. And if you ever forget the word omnipotent, Jeśli zdarzy wam się zapomnieć kiedyś to słowo wszechmogący, Zróbcie to, co robili pisarze Biblii. They reached back to grab an old phrase. się tego starego zwrotu. And simply said. I po prostu mówili. is able. On może. If you lose all theology, if you don't know how to match with jeśli Cała teologia wypadnie Wam z głów i nie będziecie w stanie połączyć Bożej Wszechmocy z Jego suwerennością. Po prostu pamiętajcie, On może. Pomódlmy się. Boże Ojcze, jakże jesteśmy wdzięczni. Spun us out into this world. że nie tylko powołałeś nas do istnienia w tym świecie, alone. w samotności. You've chosen, uh, to love us. Zdecydowałeś You've, się, by kochać nas. You've to have with us. Zdecydowałeś, by nawiązać z nami relację. To makes i to odróżnia Ciebie od wszystkich innych istot, które są uwielbione. Ty mieszkasz w nas. My możemy doświadczyć Twojej mocy, patrząc na stworzenie, patrząc jak działasz w naszym życiu, And we are grateful. Jesteśmy ci za to wdzięczni. We thank you. Dziękujemy. Dziękujemy za twoje słowo, które mówi nam o tym, kim jesteś. Dziękujemy za te ciała, które nam dałeś. That have the które mają możliwość to show what you are like. Pokazać, jakim jesteś. In that we desire to w naszym pragnieniu wielbienia Ciebie. Słowami, które wypowiadamy i czynami, których dokonujemy. Możemy pokazać ludziom wokół Twoją miłość, Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie, przebaczenie, miłosierdzie. Więc jesteśmy that że mamy dziękujemy, że dałeś nam tę możliwość, by Tobie służyć i nazywać się Twoimi dziećmi. Dzięki za Twoją moc. W imieniu Jezusa. Amen.